บทที่เจ็ดสิหเหตุผลบางประการสองอุ zasadnij coś สองทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś? Byłem chory. Byłam chora. Byłem chory. Byłam chora. Nie przyszedłem, bo byłem chory. Nie przyszłam, bo byłam chora. Nie przyszedłem, bo byłem chory. Nie przyszłam, bo byłam chora. Dlaczego ona nie przyszła? Dlaczego ona nie przyszła? Tenieć, krap. Ona była zmęczona. Ona była zmęczona. Termy de ma, pro terneć, krap. Ona nie przyszła, ponieważ była zmęczona. Ona nie przyszła, ponieważ była zmęczona. Dlaczego on nie przyszedł? Dlaczego on nie przyszedł? Kao mi miał umkrać. On nie miał ochoty. On nie miał ochoty. Kao nie do ma, bo kao nie miał arum do ma. On nie przyszedł, bo nie miał ochoty. On nie przyszedł, bo nie miał ochoty. Dlaczego nie przyszliście? Dlaczego nie przyszliście? Rodkon Rausy jak rap. Nasz samochód jest p o p s u t y Nasz samochód jest p o p s u t y เราไม่ได้มาเพราะรถเราเสียครับ nie przyszliśmy, bo nasz samochód jest popsuty nie przyszliśmy, bo nasz samochód jest popsuty ทําไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ Dlaczego ci ludzie nie przyszli? Dlaczego ci ludzie nie przyszli? พวกเขาพลาดรถไฟครับ Oni spóźnili się na pociąg. Oni spóźnili się na pociąg. Pułkaw Medy ma, bo pułkaw przatacł pociąg. Oni nie przyszli, ponieważ spóźnili się na pociąg. Oni nie przyszli, ponieważ spóźnili się na pociąg. Dlaczego nie przyszedłeś? Przyszłaś. Dlaczego nie przyszedłaś? Przyszłaś? Nie m o g ł e m mogłam. Nie m o g ł e m mogłam. Nie przyszedłem, bo nie mogłem. Nie przyszłam, bo nie mogłam. Nie przyszedłem, bo nie mogłem. Nie przyszłam, bo nie mogłam.